Rozdział trzynasty. Pospiesz się. Czy jesteś już gotowy? Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Tak spytamy kogoś, czy jest gotowy. du już gotowy? Czy jesteś już gotowy? A tak możemy odpowiedzieć. Ja, ich bin schon fertig. Tak, jestem już gotowy. Noch nicht. Jeszcze nie. Ich brauche noch 10 minut. Potrzebuję jeszcze 10 minut. Tak powiemy, żeby ktoś się pospieszył. Beeil dich. Pospiesz się. Es ist schon spät. Już późno. Wir sind schon verspätet. Jesteśmy już spóźnieni. Tak, tak warteć Taksówka czeka. A tak odpowiemy. Es ist noch früh. Jest jeszcze wcześnie. Wir haben genug Zeit. Mamy dość czasu.